Rozpoczęły się pokazy polowe, waltry. Całkiem fajne ciągniki. Dzisiaj niedaleko Działdowa. Ja stoję na brzegu łąki z panią Izabelą Zielińską i rozmawiamy o tym właśnie pokazie. Który to jest? Jak dużo ich jeszcze zostało? Co pokazujecie na nich? Jesteśmy właśnie w połowie naszych pokazów. Byliśmy już w dwóch miejscowościach w Nowym Mieście i w Hojnowie. Dzisiaj jesteśmy tutaj w Uzdowie, a będziemy jeszcze w dwóch kolejnych, czyli w miejscowości Stawiski i w Łężu i tam będziemy mieli takie dwudniowe pokazy. No, zjeżdżają się rolnicy po tablicach rejestracyjnych sądząc, no chyba z trzech sąsiednich województw. Jak dużo rolników przyjeżdża? Mamy bardzo duże zainteresowanie, co nas oczywiście bardzo cieszy. Pogoda dopisuje, także myślimy, że tak na każdym pokazie jest około setki osób, które się przychodzą zarejestrować, natomiast zainteresowanych jest jeszcze dużo więcej. No to podejrzewam, że ta setka osób, czy nawet dwie setki, jak doliczyć tych, którzy nie są zarejestrowani, tak. To są ci rolnicy, którzy naprawdę chcieli przyjechać, a nie traktują tego jak piknik. Nie, wszyscy tutaj wypytują o maszyny, mają możliwość przetestowania ich, przejechania się z naszymi opiekunami. Także wszystko jest demonstrowane, zarówno nasze ciągniki, jak i ich wyposażenie, jak i nasz podukietnik Smart Touch, Także jest tutaj pełna prezentacja. No, Smart Touch jest genialną sprawą. W Radiu Raportu Rolnego i w raporcie rolnym miesięczniku rolniczym. W zeszłym roku o tym sporo mówiliśmy, ale proszę powiedzieć, z Pani punktu widzenia, który ciągnik Pani najbardziej lubi i dlaczego? Seria S, ponieważ jest największa, także to z takich tylko i wyłącznie wizualnych względów, ale myślę, że każdy z nich ma w sobie coś, co każdy rolnik może wykorzystać, co na pewno każdemu się przyda, ponieważ nasze ciągniki są produkowane pod potrzeby rolników. Także tutaj, zależnie od preferencji, każdy sobie coś znajdzie. O co rolnicy pytają, gdy chcą Chcą wybrać jakiś sprzęt dla siebie. Czy to tylko kwestie techniczne wchodzą w grę, czy nie tylko? Kwestie techniczne, ale też wygoda, na pewno komfort użytkowania i też to, żeby koszt eksploatacji był jak najniższe, A wszystkie te cechy nasze ciągniki posiadają, także na pewno są tutaj pod tym względem dobrze dopasowane.